18 wybiła program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który podpalił swoją żonę, najbliższe miesiące spędzi za kratami. Jest decyzja sądu. Stadionowi chuligani z Polski zatrzymani na pokładzie samolotu w Dublinie. Mariupol, miasto na wschodzie Ukrainy, ciągle bardziej gotowe na wojnę niż pokój. Wielu przedsiębiorców zamyka swoje firmy. Sąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące. 31-latka, który oblał swoją żonę łatwopalną substancją i podpalił. Do tragedii doszło wczoraj w Koronowie koło Bydgoszczy. Mężczyźnie za usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem grozi dożywocie. Dlaczego to zrobił, wciąż nie wiadomo. Nie wiadomo, ustalamy okoliczności wypadku, mówi prokurator Dariusz Beben. Mamy szereg wersji, jest kwestia motywacji. Trwa cała masa czynności związanych z przesłuchiwaniem innych świadków. Kontynuowane jest zabezpieczanie dowodów. Od jutra zaczniemy powoływać biegłych, więc jest trochę rzeczy do zrobienia. Wstępne badania wykazały, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Jego 30-letnia żona jest w Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń w Gryficach. O jej stanie informuje rzecznik szpitala Łukasz Szyntor. W ciężkim, bardzo ciężkim stanie oparzeniami trzeciego i czwartego stopnia, pokrywającymi około 70% jej powierzchni ciała. Tego typu oparzenia, w takich rozległych oparzeniach, mówi się, że są to oparzenia zagrażające bezpośrednio życiu pacjentki. Na chwilę obecną lekarze nie wypowiadają się co do rokowań. Małżeństwo ma dwójka małych dzieci, są teraz pod opieką dziadków. Polscy chuligani stadionowi znów dali o sobie znać. Tym razem kilku z nich zatrzymała policja. W Dublinie, jeszcze na pokładzie samolotu, którym przelecieli na mecz eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy Polska-Irlandia. Piotr Chęciński z TVP Info, który był na pokładzie samolotu, mówi, co się tam działo. Ci panowie mieli własny alkohol, no i po spożyciu go w większych ilościach zaczęli zaczepiać pasażerów, obrażać, zwracać im w niekulturalny sposób uwagę, aż doszło do pewnego rodzaju szarpaniny z jednym z pasażerów. Sytuacja była na tyle poważna, że stuardesu musiały przesadzić tego pasażera. Z załoga samolotu wezwała policję. Do samolotu weszło no, chyba kilkunastu policjantów uzbrojonych w e, kajdanki, pałki, byli w kamizelkach, wydaje mi się, że mieli nawet przy sobie broń. Jeden, po drugim sześciu mężczyzn skuwali w kajdanki, zabierali ich rzeczy osobiste i wyprowadzali, no dość nie patyczkując się z nimi. Przy niemałym aplauzie pozostałych polskich pasażerów. Ludzie bili brawo, mówili bardzo dobrze, wreszcie ktoś zrobił z tym porządek. Gospodarze mają nadzieję, że na stadionie w Dublinie będzie już dobra atmosfera. Teraz w serwisie Trójki Ukraina, gdzie w w ostatnich tygodniach sytuacja nieco się uspokoiła, ale są takie miejsca na wschodzie, które wciąż bardzo boją się ataku prorosyjskich separatystów. To na przykład przyfrontowe miasto Mariupol. Tam, jak informuje nasz korespondent, ludzie wręcz spodziewają się wojny i przygotowują się do niej. Świadczy o tym także sytuacja gospodarcza. Wiele firm w tym mieście zawiesiło swoją działalność albo w ogóle ją zakończyło. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Działacz społeczny Maksym Borodin podkreśla, że wielu z jego kolegów z Mariupola, którzy mieli swoje firmy, wyjechało z miasta, obawiając się kolejnego szturmu. Nie chodzi o to, że ludzie nie mają pieniędzy, a że jest strach, że zacznie się prawdziwa wojna, trzeba będzie wszystko zabrać i wyjechać. Wadym Iliew, który kieruje jednym z mariupolskich centrów handlowych, powiedział mi, że wielu najemców rezygnuje z pomieszczeń, klientów brak. Ludzie są w depresji. Oni nie kupują, bo ich to nie interesuje. To nie chodzi o to, że nie mają pieniędzy, choć to też jest ważne. Ale przede wszystkim oni nie mają nastroju, nie chce im się. Nie jest w mieście jest wiele zamkniętych sklepów, ogłoszeń o sprzedaży biznesu i wynajmie pomieszczeń. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Teraz częściej media informują o tym, że w miastach masowo wycinane są drzewa, bo urzędnicy ulegają inwestorom, a prawo na to pozwala. Na szczęście są też pozytywne przykłady. Choćby historia chyba najbardziej znanej ostatnio Topoli w Polsce, która stanęła na trasie drugiej linii metra przy stacji Świętokrzyska. Dzięki determinacji wielu osób 180-letnie drzewo nie zostało usunięte. Anna Broś z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przypomina przy okazji historię sprzed wielu lat, gdy podczas budowy pierwszej linii metra zagrożony był los innego pięknego drzewa. Udało się wybudować stację postojową metra, wykop głębokości kilkunastu metrów, i tuż przy tym wykopie zachować przepiękny dom rosnący u zbiegu Niepodległości i Rakowieckiej przy dawnym budynku SGGW. Na terenie Warszawy jest ponad 470 pomników przyrody, na terenie Mazowsza ponad 4000. O 19 w trójce kolejne informacje zapraszamy. Jutro silny wiatr w regionach zachodnich i na południu Polski i wszędzie przelotne opady deszczu. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, w Rzeszowie 12 stopni najzimniej, w Jeleniej Górze tylko 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 53 urodziny Trójki. To okazja, którą trzeba uczcić. A jak moglibyśmy zrobić to lepiej niż zapraszając jeden z Państwa i naszych ulubionych zespołów? Arkajw na specjalnym urodzinowym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję w poniedziałek, tuż po 19.00. Marek niedziecki. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl ukośnik trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18, jak obiecywaliśmy. Trzecia strona powraca. Sponsorem programu jest Grupa Azoty. Polski producent nawozu wieloskładnikowego Polifoska. Trzecia strona medalu. Tomasz Gorazdowski. Michał Gąsiadowski. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19, bo przecież sporo się jeszcze będzie działo. A sporo już się działo w naszej audycji. Zaczniemy od tego, od przypomnienia, co działo się w Berlinie. Nie było miejsca pierwszego i trzeciego, było niestety drugie i czwarte. A przegrała w finale Final Four z Zenitem Kazań 0-3. W meczu o brązowy medal przegrała również Skra Bełchatów po dramatycznym tiebreaku. 21-23 z Berlin Recycling Volley. Już możemy zapowiedzieć, że w tej godzinie audycji podsumujemy to, co działo się w meczach eliminacji Mistrzostw Europy. Zapowiemy to, co będzie się działo dzisiaj raz powiemy o meczu Gruzja-Niemcy. On się zaczął o godzinie 18, jest 9 minuta tego spotkania i mamy bezbramkowy remis, chociaż Niemcy zdążyli już trafić w poprzeczkę, ale tylko w powszeczkę goli nie było. A za to Gruzini byli bardzo bliscy trafienia e, Millera w stopę i zapewne urwałoby to u Millerowi nogę, no ale na szczęście dla niemieckiego napastnika wszystko się udało. Będziemy na bieżąco Państwa informować. Cieszą się Włosi, cieszą się Niemcy po wyścigu Grand Prix Malezji na torze Sepang. Dosyć chyba nieoczekiwanie wygrał czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Sebastian Vettel. To pierwsze zwycięstwo Niemca od dawna i pierwsze w barwach Ferrari. Czerwony kombinezon, Fettel. Nie wszystkim się to jeszcze łączy w całość, ale myślę, że niedługo zacznie się łączyć. W drugie miejsce wywalczył broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton, który był tak zdenerwowany, że w pewnym momencie krzyczał do swojego inżyniera: Nie odzywaj się, kiedy jestem na zakręcie, bo zaraz wypadnę z toru. Trzeci był Niemiec Nico Rosberg. Obaj z Mercedesa. Nie dojechały do mety zespołu, um, bolity zespołu McLarena. I Alonso i Baton musieli wycofać się w trakcie wyścigu. Mieliśmy też rekord. Mark Verstappen został najmłodszym zdobywcą punktów historii Formuły 1. Tyle na Sepanka, z kolei w Miami, jakiś kawałek spory od Malezji, zupełnie spokojnie i dobre w końcu informacje tenisowe. Agnieszka Radwańska awansowała do 1-8 finału turnieju w Miami, rzecz jasna, po wygranej z Rumunką Begu, a wczoraj, późnym, późnym wieczorem, również awansował do trzeciej rundy Jerzy Janowicz u nas też grają. Między innymi w pierwszej widze tam KGHM Zagłębie Lubin zremizowało z Pogonią Siedlce 0 do 0. Cenny punkt, bo pozwolił Zagłębiu wyjść na prowadzenie w tabeli. O punkt właśnie wyprzedza Termalikę i Wisłę Płock. Grają też na lodzie w hokeja. Grają o Mistrzostwo Polski. Mamy czwarte spotkanie. Na razie Jastrzębie prowadzi 2 do 1. W rywalizacji z GKS-em Tychy trwa właśnie to czwarte spotkanie. GKS Tychy prowadzi 2 do 1. A właśnie odwróciliśmy się na chwilę, żeby przeczytać najważniejsze informacje i GKS prowadzi już 3 do 1, a zatem coraz bliżej tego, żeby po w tych spotkaniach finałowych był ostatecznie remis 2 do 2. Do tak, zmuszenia. to prawda. Czy coś jeszcze nie możemy zapowiedzieć, że już za chwilę porozmawiamy o futbolu amerykańskim i o niezwykłej karierze Babatunda jak który podpisał właśnie kontrakt w lidze NFL. Powiemy też o akademickiej lidze koszykówki NCAA, bo tam kapitalnie spisuje się Przemysław Karnowski będzie też o tenisie i będzie o wszystkich meczach eliminacyjnych, w których działo się coś ciekawego. minuta spotkania, Gruzja-Niemcy Niemcy atakują, ale Gruzini dobrze się bronią, jest remis 0 do 0 w meczu hokeja na lodzie chyba bez zmian, 3 do 1 dla GKS-u Tychy. I tam 45 minuta A my teraz porozmawiamy o futbolu amerykańskim nie często nam się zdarza, chociaż w tym roku już mówiliśmy przy okazji bardzo ciekawego filmu o Seahawks Gdynia to rzeczywiście nie powstrzymanych pewnie, to o ten film chodzi Tak jest, a w studiu naszym gościem jest prezes polskiej Ligi futbolu Amerykańskiego Jędrzej Stęszewski Witam serdecznie Serdecznie witamy, powód jest yy, zaskakujący, bo chyba tak samo zaskakująca historia jest z Babatungę Ajegbusiego Który nagle, nic tego nicowego, znalazł się w y, lidze NFL, chociaż to jeszcze chyba za dużo powiedziane Na razie podpisał kontrakt z zespołem Minnesota Vikings Jak to się stało? Jak on się tam znalazł? Bo y, do tej pory grał w polskiej lidze, przez chwilę w Niemczech, jeden sezon na razie o tych ligach możemy powiedzieć, że są amatorskie, półamatorskie, półzawodowe? Jak możemy je określić? No Myślę, że o polskiej można powiedzieć, że amatorska, ale nie amatorszczyzna na tak pewno. Oczywiście. No, no, chociażby dość powiedzieć, że dzisiaj mecz Eagles Seahawks, czyli Warsaw Eagles Seahawks z dnia ponad 1300 widzów, więc na mecze przychodzi sporo osób. E, natomiast e, jeżeli chodzi o babatundy, to no, rzeczywiście historia no, kosmiczna, można powiedzieć. Grał sezon Dresden Monarchs w zeszłym roku, wcześniej w polskiej lidze we Wrocławiu wiele, wiele sezonów grywał. Miał grać w Warsaw Eagles, ale e, pojawił się ten niespodziewany telefon. No i to, co jest okrutnego w NFL, czyli tej lidze zawodowej, nie ma gwarantowanych kontraktów, szczególnie dla tych zawodników aspirujących. Może tych, którzy już wiele lat grają, to rzeczywiście podpisał trzyletni kontrakt, nic tego, nic Poleciał do Ameryki, zaproszony tak zwany Pro Day, czyli taki test dla zawodników, którzy mają aspirację, żeby zagrać lidze zawodowej. Oczywiście nie odbyło się bez jakichś rekomendacji. Ktoś musiał go zobaczyć, zobaczyć potężnego faceta, który ma 2-5 wzrostu, 160 kg, świetnie się rusza, dosyć, jak tam Amerykanie mówią, raw, czyli taki jeszcze nieoszlifowany. jeżeli chodzi o technikę, no bo zaczyna grać futbol tutaj, nie uczył się od trenerów amerykańskich, nie grał w koledża chociażby. Pojechał na Pro Day, dostał do ręki bilet od skauta, zespołu Minnesota Vikings. Następnego dnia był w Minneapolis, test. No i się okazało, że spodobał się włodarzom klubu. No właśnie, czy to skautowie wyszukują, znaczy, to wiadomo, skautowie wyszukują takie perełki, ale często wy wiecie, że jakiś scout pojawia się dla niego na takiej dość surowej ziemi w Polsce. I tutaj ziemia surowa, ale najczystszy być może diament. No właśnie, to, to jest ci też ciekawe, bo on oryginalnie miał być rekrutowany przez University of Texas, właśnie Texas Tech Red Raiders, Uniwersytet Teksasu, bo też szukają koledża zawodników, szczególnie dużych, takich potężnych, masywnych, liniowych. A, Europa to jest dobre miejsce. Polska tutaj widzą rzeczywiście umiesionych facetów wielkich, skauci. Natomiast okazało się, że skoro grał tutaj w naszej lidze i Dostawał jakieś wynagrodzenie, oczywiście to nie były duże pieniądze, ale sam fakt, że dostał wynagrodzenie, skreślał go z listy potencjalnych zawodników koleżowych. W związku z tym gdzieś te nagrania trafiły dalej i zaczął się taki tak zwany baz, zaczęło być głośno o babsie, właśnie wiek bardzo późny jak na zawodnika, który ma zacząć w NFL grać, bo przez 27, 27 lat prawie, dokładnie, więc to można powiedzieć, że to evenement prawie. Poza tym, tak naprawdę takim rodzimym zawodnikom europejskim zdarzyło się bodaj dwóm tylko w historii, że trafili do, do Ligi NFL, to był Sebastian Vollmer który został wybrany w drafcie, ale zaczynał w Niemczech grać futbol, grał na tej samej pozycji do Babs trochę mniejszy był od Babsa na leży, bo ciekawiej Możemy mówić Babs, żeby było Babs, Tak, oczywiście, z, za, dokładnie, w I myślę, mam nadzieję, że to się wbije w głowy tak. kibiców i będziemy często Babs. wypowiadać tę oksywkę, rzeczywiście, i drugi jeszcze zawodnik, Biern Werner co ciekawe, też kiedyś graliśmy, nasz zespół juniorski grał przeciwko nim, reprezentacja Polski Trafił do NFL, do Indianapolis Colts. Natomiast no, dwa kraje mogły się tym poszczycić. No, miejmy nadzieję, że Babs w, w sierpniu, w zagram meczach przedsezonowych, dostanie się tej 50 trójki, bo to jest teraz ważne, żeby dostać się do tego, szeroki, do, do tego wąskiego składu, 45-osobowy skład meczowy, ale 53-meczowy zespół zgłasza do sezonu, no i oby pojawił się na boisku wkrótce. Wyzwanie jest, powiedzmy coś więcej o, o samym Babsie, 206 cm 160 kg wagi, ale podobno do tego bardzo sprawny. Wiem, że na tych testach musiał w, w, skakać w wzwyż, co już samo w sobie brzmi e, dosyć dziwnie dla kogoś, kto mierzy 206 cm i waży 160 kilogramów, bieg na 50 metrów, skok w dal, no i okazało się, że jest bardzo sprawny. 100 kilogramów na ławeczce udało mu się wycisnąć 28 razy. To prawie Swoja tak droga. jak Tobie, Tomasz. Swoją drogą ciekawe jak wysoko skoczył. No i właśnie skoczył bardzo wysoko, 26 cali, jeżeli dobrze mówię, 27 cali. W dal skoczył ponad, nie, nie, chcę, nie chcę teraz przekłamać, ale ponad 2,60 czy 2,80. Bardzo dobry wynik, jak na dużego faceta. 40 jardów, o, o tym dystansie, czyli nie 50 metr, 40 jardów, to jest taka mhm. liczba. Przebieg 5,28. No to jest Super czas. Najlepsi ludzie na świecie, którzy grają w NFL, biegają 4-20, 4-30, to jest taki minimum. To ta sprawność ujęła? No, sprawność odpływa. jest niesamowita. Myślę, że to właśnie zwróciło uwagę, czy to skierowało, czy na Babsa, właśnie skautów. nieoślifowany talent, myślę, że to dobrze powiedzieć. Zresztą, właśnie jego korzenie to koszykówka. On zaczynał jako junior śląska wrocław później grał w Śląsku ligowo, ale chyba w drugiej drużynie. Natomiast później okazało się, nawet sam to Babs mówi, że za bardzo bijał rywali. rywali. No, trenerze, dlaczego ja tego nie mogę robić? okazało się, że futbol to jest idealny sport dla niego. Pojawił się The Crew, Wrocław, no i się odnalazł idealnie. Wiecie jak ty z tą sprawnością? Kiedy pierwszy raz trener taki, powiedzmy profesjonalny, przyjechał zobaczyć trening siostry Williams, popatrzył i powiedział, o, jakoś tam graniu. Ale w pewnym momencie siostry stanęły na rękach, zeszły z kortu, bo ojciec skazał im zejść z kortu i trener sobie pomyślał, kurczę, no przy takiej sprawności to mogą wiele zwojować, oby z Babsem było, było podobnie. No, liczymy to bardzo mocno, szczególnie, że można nauczyć techniki, warunków fizycznych nauczyć nie można. Co oznacza ten kontrakt, który podpisał? Co to jest i, i co mu to tak naprawdę daje? Znaczy, Na pewno daje mu realizację jego amerykańskiego snu. No, kto, mało kto podejrzewał, że lecąc do Ameryki e, wróci no starczą, no, nie bójmy się powiedzieć, no, już samo sam fakt podpisania kontraktu, to że zaufał mu zespół, musiał coś w nim zobaczyć, e, jest już jakby wielkim wydarzeniem. Natomiast oczywiście, jeżeli ten kontrakt będzie w mocy, czyli rzeczywiście w sierpniu pojawi się na boisku w tym składzie 53-osobowym, no to myślę, że może wydarzyć się wiele. Na pewno przeniesie się do Ameryki na stałe, zresztą został w Ameryce teraz do, do, na ten czas przygotowawczy, dopiero rodzina pewnie do niego doleci za jakiś czas. Natomiast no, brzmi to wszystko bardzo kosmicznie, można powiedzieć, że zupełnie z końca tak... świata wyciągnięty zawodnik. Trochę... Oczywiście futbol się gra w Europie, tak? ale to są zupełnie inne wragi. To możemy powiedzieć, że to trochę tak jakby z jakiegoś takiego amatorskiego zespołu piłkarskiego Barcelona kogoś wezwała do siebie i do szerokiego składu, ale powiedzmy wezwała z taką możliwością, że być może w sezonie podpisze kontrakt. To jest coś takiego. Myślę, że tak. I to bez konsultacji porówny. nawet z trenerami może nawet. Tak może by to, tak to zostawić. No i ma szansę na nie dość, że realizację swojego marzenia, to na realizację pewnego amerykańskiego snu, bo przecież, może nie wszyscy wiedzą, NFL w Stanach Zjednoczonych jest daleko przed NBA, NHL, przed bejsbolem. To jest po prostu sport numer jeden i tamtejsi gladiatorzy są, są bohaterami tłumu. No rzeczywiście i to nie tylko sportowo, ale znaczy może przede wszystkim biznesowo, bo przychody NFL roczne to prawie 9 miliardów dolarów, czyli można połączyć koszykówkę, baseball, hokej i to mniej więcej daje ten pułap. Natomiast Amerykanie oczywiście absolutnie są no, zafascynowani i, i, i, i można powiedzieć trzepnięci kolokwialnie na temat futbolu amerykańskiego, szczególnie w koleżach, o których się mówić o naszym koszykarzu w Gonzadze kolecza przychodzi na mecze 100 tysięcy ludzi regularnie więc ta średnia 45 tysięcy widzów na mecz czyli to jest trzecia liga chyba po NFL Chyba druga nawet po NFL, Liga, jeżeli chodzi o liczbę kibiców na mecz. W tych, 100, tych czołowych 100, 125 koleżach, 45 tysięcy widzów średnio. Ale to jest dla Europejczyka nie do zrozumienia, bo że gra jest fajna i ciekawa, to tak, ale biznesowo takie pieniądze, a ile oni grają? 16 spotkań w sezonie? Tak, i tak, którzy dnia, 17 milionów, na przykład dolarów, czyli milion mniej więcej dolarów za mecznik. Podczas gdy NBA, nie wiem, 80, dobrze mówię, w sezonie? No mniej więcej, tak, plus jeszcze <śf> do tego play-offy. ci 16. No czy, tak, czy teraz, da się więcej. Czy teraz możecie się spodziewać szturmu do, do drużyn y, z Polskiej Ligi futbolu amerykańskiego po, po tej niesamowitej historii Babsa? No myślę, że tak, ale szturm i tak trwa, bo kiedy zagraliśmy finał na stadionie Narodowym w Warszawie w 2012 roku, na no, oczach 23 tysięcy widzów wielki sukces, zresztą następny finał też na stadionie Narodowym, no to wzrost futbolu naprawdę prawie geometryczny, zaczynaliśmy w 2006 roku, dziesiąty sezon teraz trwa ligi, z czterema drużynami teraz 90, z czego 30 juniorskich, ponad 4000 zawodników, więc futbol rośnie siłę, a na pewno bat temu pomoże. No to trzymamy kciuki zabawca, żeby dostał się ostatecznie do drużyny Żeby gra, zagrał w sezonie, żeby pojawił się chociaż w jednym meczu To już i tak by była kapitalna historia Bardzo serdecznie dziękujemy Jędrzej Stęszewski, prezes Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego I trzymamy również kciuki za reprezentację Gruzji Bo na razie 24 minuta i dają sobie radę 0 do 0 A w meszu hokejowym 3 do 1 cały czas dla GKS Tychy What is this? If it ain't love, then it's over. Understand me when I tell you that we just can't keep on holding on to this. Now we are friends, they're all saying that I'm no good. Are you kidding? This is mental. It's broken from the start W małym miasteczku w województwie lubuskim odbył się pierwszy bieg dla Zanewska Dycha, w którym uczestniczyło prawie 600 osób. can. Yeah. Mnie się taki rozwój wydarzeń na boisku w Gruzji podoba. Niemcy ciągle atakują, Gruzini się bronią i na razie bez bramek 0 do 0. Jeżeli taki wynik pozostanie do końca meczu, to możemy być bardzo, ale to bardzo zadowoleni, bo dla układu tabeli to jest idealne. Mówiliśmy przed chwilą o lidze futbolu amerykańskiego, wspominaliśmy też o tym, co się dzieje w NCAA March Madness. To jest taki czas, kiedy królują zespoły uniwersyteckie w lidze koszykarskiej, a tam okazuje się, że pierwsze skrzypce gra Przemysław Karnowski. Na razie jego zespół dostał się do czołowej ósemki drużyn tej ligi, no i zobaczymy, co będzie. Dalej o wszystkich szczegółach Jan Pachlowski. Emocji w decydującej fazie rozgrywek jej nie brakuje. W tegorocznym March mednes świetnie gra Polak Przemysław Karnowski. Jego drużyna Gonzaga Boldox awansowała do czołowej ósemki rozgrywek w ostatnim pojedynku team Polaka pokonał UCLA Bruins 74-62. Karnowski był postacił postacią na parkiecie i kolejny raz udowodnił, że stać go, aby w przyszłości poprzez właśnie takie występy dostać się do NBA. Uzyskał 18 punktów, do tego dołożył 9 zbiórek. Amerykańskie media opisujące spotkanie podkreśliły, że był to jeden z najlepszych meczów Karnowskiego w NCAA podczas jego trzyletnich występów. Kolejnym przeciwnikiem Gonzagi już dziś będzie renomowany zespół Duke Blue Devils, prowadzony przez legendarnego trenera, syna polskich imigrantów Majka Krzyżewskiego. Jako trener mam najwięcej odniesionych zwycięstw w historii Ligi Uniwersyteckiej. Prowadząc kadrę Stanów Zjednoczonych zdobywał z nią złote medale olimpijskie i Mistrzostwo Świata. O awansie do kolejnej rundy decyduje tylko jeden mecz. Dlatego zawodnicy muszą pokazać wszystko na co ich stać. To również dla wielu szansa dostanie się potem do NBA poprzez dobre występy na szczeblu akademickim. Tak naprawdę niewielu jednak dostanie taką szansę Liga akademicka rządzi się swoimi prawami, jej przychody sięgają setek milionów dolarów, podobnie jak i z tego tytułu samych uniwersytetów, które wystawiają swoje drużyny. Natomiast koszykarze studenci nie otrzymują za swoje występy ani grosza, oferowana jest im bezpłatna nauka. Podkreśla dziennikarz z Chicago Przemysław Garczarczyk, znawca amerykańskiej odmiany koszykówki. Według przepisów NCAA sam fakt, że nie trzeba płacić za częszczanie na studia jest i tak wielkim wyróżnieniem. Te 12 stypendiów, które są przeznaczone dla drużyn koszykarskich kryją koszty chodzenia do szkoły, czyli powiedzmy około 30 tysięcy dolarów, plus książki, plus oczywiście zamieszkanie i tak CBS zapłaciło za prawo pokazywania March Madness 11 miliardów dolarów. Na 14 lat, czyli stacja telewizyjna uznała, że warto wydać ponad 770 milionów rocznie, żeby pokazywać koszykówki. Oczywiście na tym zarabia strasznie pieniądze, podobnie zresztą jak uniwersytety. Koszykarze nie dostają nic. Finał NCAA w zeszłym roku rozgrywanym na stadionie futbolowym na żywo obejrzało 70 tysięcy widzów. Jak popularne są to rozgrywki i jaki jest ich duży fenomen, wyjaśnia Tomasz Bednarek. Pracuje on w firmie zajmującej się szeroko pojętymi finansami. Z Tomaszem Bednarkiem połączyliśmy się nieprzypadkowo w piątek o godzinie 14, czyli o porze, kiedy wszyscy powinni się zajmować tylko swoimi zawodowymi obowiązkami. Okazuje się, że podczas March Madness jest inaczej. Oglądamy i pracujemy legalnie. Wszyscy oglądają, wszyscy partycypują w, w tak zwanych bracket. Jest to zjawisko, które obiega całe biuro i całą Amerykę w dosyć poważny sposób. Ja osobiście jestem trenerem uniwersyteckim w piłce nożnej, więc wiem, jak to wszystko tutaj funkcjonuje. Poziom zainteresowania akademickim sportem, statystycznie o wiele, wiele, wiele większy niż profesjonalnym sportem. Wiem, że wielu tym ludziom, którzy słuchają tego, jest trudno w to uwierzyć, ale takie są fakty. Tak, że w playoffach, March Madness jest tylko jeden mecz. Jeden mecz dwa razy 20 minut, tam chłopcy dają z siebie wszystko albo jeszcze więcej przez 40 minut i jakby każdy jeden mecz to jest wojna. Z Chicago dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. A zatem czekamy na to jak spisze się Gonzaga w najbliższym meczu, no wyzwanie będzie naprawdę takie, że ho, -ho bo drużyna Majka Krzyżewskiego jest świetna, ale też Przemysław Karnowski kapitalne zbierał recenzje, pisali o nim i w serwisie ESPN i, i w innych serwisach, także dobrze to wróży przed nadchodzącym sezonem i przed meczami reprezentacji, bo na pewno będzie dużym wsparciem. Kiss on the cheek, and someone keeps telling me I'm no good. I want to go back to go. tutaj dołączyć swój głos do audycji, ponieważ tutaj panowie redaktorzy nie zauważyli historycznej chwili, ponieważ Gibraltar strzelił bramkę właśnie w Szkocji i uważam, że to jest chyba wydarzenie sportowe weekendu w ogóle. No i jest oczywiście, chociaż Szkoci szybko opanowali sytuację. 2-1 prowadzą. Tak jest, a my teraz chcielibyśmy Państwa zaprosić na to, co wydarzy się za tydzień. W lany poniedziałek w Katowicach rozpocznie się tenisowy turniej Katowice Open. Przez kilka lat udało się wypracować całkiem dobrą renomę tej imprezy, zapewnia jej dyrektor Paweł Owczarz. Zawodniczki, które były w zeszłym roku, były dwa lata temu, chętnie tutaj wracają. Podoba im się ten turniej, podoba im się organizacja, czują się tutaj bardzo dobrze. My też staramy się spełniać ich jakieś takie, w cudzysłowie, zachcianki. Mają dyspozycji kosmetyczki, i fryzjerki. Także same, z tego co wiemy, bardzo lubią tutaj wracać. Namawiają też inne zawodniczki, czego dowodem jest drabinka tegorocznego turnieju, która jest najsilniejsza od trzech lat. 85. rakieta Rakingu Światowego zamyka tą drabinkę. No i oczywiście rozstawiona z numerem 1 Agnieszka Radwańska, która świetnie radzi sobie w Miami. Tam awansowała już do 1-8 turnieju. Ale zanim dojdzie do spotkań turniejowych w Katowicach, organizatorzy przy przygotowali właśnie na lany poniedziałek bardzo ciekawy mecz pokazowy przygotowaliśmy Kijam Tenis Show wystąpią znane gwiazdy tenisa ATP, będzie Sergiej Bruguera będzie Richard Krajczyk, będzie Guy Forge i z polskiej strony będzie Marcin Matkowski, także mi się wydaje że taka pokazówka Poniedziałek świąteczny przyciągnie, dużo kibiców do spotka Jeśli ktoś ma ochotę, gdyby ktoś chciał zobaczyć turniej w Katowicach Zapraszamy 6 podwójnych biletów na cały turniej do rozdania Właśnie teraz pod numerem 22 i 7 trójek Trzecia strona medalu Jaka sytuacja w Gruzji? Bez zmian. Zero do zera. Gruzja, Niemcy bez goli. A my się przenosimy na stadion Aviva w Dublinie. Tam jest już Adam Malecki. Witam Was bardzo serdecznie. I Witam my Cię Państwa. gorąco witamy i zazdrościmy, bo szykuje się naprawdę kapitalne spotkanie. E no cóż, ja te, ja je... też sobie bardzo zazdroszczę, tym bardziej, że patrząc na ten lazy Sunday, Sunday Day, murawa piękna, pięknie skoszona, tutaj jest taki pan, który chodzi z, z taką rakietką i wszystko przybija tą trawę, żeby wszystko funkcjonowało tak jak trzeba. Wczoraj byłem świadkiem tego, jak dziennikarz Sky Sports, który tutaj jest uznawany za jednego z głównych dziennikarzy Irlandii, został przez tego pana przesunięty bez pardonu, żeby nie wchodził na murawę, żeby, wszystko, żeby ta trawa mogła spokojnie i rzeczywiście wygląda to zjawiskowo. Jeszcze zraszacze funkcjonują piękne, takie słoneczne, piękny słoneczny dzień, więc nic tylko grać w piłkę. Będzie pięknie, murawa będzie piękna, ale tylko do pierwszego w ślizgu, a tych spodziewamy się dzisiaj całkiem sporo, bo przecież szykujemy się na mecz piłkarski, ale również na piłkarską wojnę. Tak, Kamil Glik mówił podczas konferencji prasowej jeszcze w Warszawie, że kiedy oglądał mecz Szkocji z Irlandią w listopadzie, to przecierał oczy ze zdumienia, a tak naprawdę chwilami nie patrzył, bo wyglądało to tak, jakby oglądał jakiś horror, lała się krew, rzeczywiście nie odstawiali nogi tak to będzie dzisiaj, ale my też mamy przecież w naszej reprezentacji prawdziwych walczaków Robert Lewandowski, przecież jest bardzo silny fizycznie, do tego Grzegorz Krychowiak, który już w Hiszpanii nie wyrobił sobie markę takiego prawdziwego walczaka, Kamil Glik, także mamy prawdziwych takich silnych facetów i oni będą w stanie przeciwstawić się tym Irlandczykom, którzy rzeczywiście stawiają głównie na siłę fizyczną. Adam, o ile do tej pory najczęściej martwiliśmy się o to, co będzie w ataku i ta nasza siła rażenia nie była zbyt duża, o, teraz, o tyle teraz chyba najbardziej, martwimy się o to, co będzie z tyłu, czyli w obronie. Tak, rzeczywiście tak to wygląda. To zestawienie, które dzisiaj prawdopodobnie zagra, czyli z Pawłem Olkowski po prawej stronie, z Jakubem Wawrzyniakiem po lewej i w środku z Glikiem i Szukałą. No to jest zestawienie, które jeszcze nigdy razem nie grało, ale Kamil Glik i Szukała mówili o tym, że to nie jest dla nich problem, że tak naprawdę rzadko się zdarza w reprezentacji, żeby wszystko było idealne, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby wszyscy mogli zagrać i tak też będzie w tym przypadku. O Prawą pomoc też bym się nie martwił, w ogóle tą prawą stronę, ponieważ Paweł Olkowski ze Sławkiem Peszką, który też prawdopodobnie wystąpi, oni grają ze sobą w FC Keln, więc powinni sobie poradzić. Jakub Wawrzyniak, wiadomo, że w reprezentacji miał gorsze mecze, miał lepsze mecze, całkiem dobrze wypadł przecież w meczu z Niemcami, więc o to też bym się nie martwił. Myślę, że mamy silną pakę, mamy reprezentację, z której możemy być dumni. Atmosfera jest fantastyczna, wszyscy o to dbają. Dba o to kapitan Robert Lewandowski, no ale głównym takim śmieszkiem jest Grzegorz um, Krychowiak, który dzisiaj mówi się o tym, że będzie tak naprawdę bardzo dużo od niego zależało, bo prawdopodobnie w środku Pola zagra z Tomkiem Jodłowcem, no i oni będą musieli się starać, żeby pomóc obronie i potem, żeby szybko wyprowadzać kontrataki, bo jak wiadomo, z kontrataku gra nam się najlepiej i w tym jesteśmy wyśmienici. Adam, entuzjazm przebija z twojego głosu. My jesteśmy pozytywnie nastawieni przed tym spotkaniem. a powiedz, co o nastawieniu? powiedz coś o nastawieniu Irlandczyków, bo oni przecież grają u siebie, mają charyzmatycznego trenera mają zespół, który też dobrze gra i oni chyba też, znaczy na pewno nawet chcą tam wygrać tylko jak bardzo się na to nastawiają charyzmatycznych dwóch trenerów, bo tak. przecież oprócz Martina O'Neill'a jest jego asystent Roy Keane, którego wszyscy tutaj są wpatrzeni jak w obrazek. Martin O'Neill ma taką swoją cichą pasję, bo tak naprawdę uwielbia czytać biografie, o ile takie zostały napisane, ale naprawdę na pewno zagląda w jakieś kroniki związane ze seryjnymi mordercami. Nie wiem, co to oznacza, czy to pomaga w budowaniu taktyki, ale jest to bardzo analityczny umysł. Już jak grał w Nottingham Forest, był piłkarzem, to mówiło się o tym, że ma takie właśnie cechy przywódcze, że będzie świetnym trenerem i to rzeczywiście się sprawdziło, chociaż myślę, że jeszcze nie jest trenerem spełnionym, ponieważ tak naprawdę nie trenował jeszcze wielkich klubów, bo Jaston Villa i Sunderland mówiło się, że, że może stać się po Fergusonie trenerem, który znajdzie się na Old Trafford i będzie um, trenował Manchester United, do tego nie doszło, także jak na razie jest dla niego największe wyzwanie Irlandia. Tutaj się z dużym szacunkiem mówi o reprezentacji Polski. Reprezentacja Irlandii mieszkała przez cały okres, była na zgrupowaniu kilka kilometrów tutaj za Dublinem. Tak naprawdę odizolowali się, pojawiali się tylko na konferencjach prasowych. Na ostatniej z nich był Robi który tak naprawdę jest chyba najniebezpieczniejszym takim w ataku piłkarzem i właśnie trener. I mówili z samych superlatywach o Robercie Lewandowskim, o Arkadiuszu Miliku, o wszystkich naszych reprezentantach, także wielki szacunek dla reprezentacji Polski, która przecież i to fantastyczna wiadomość jest liderem grupy D. Tak, to prawda. Czekamy na ten pierwszy gwizdek 20.45. Mówiłeś już sporo o składzie. Jeszcze dosłownie krótko powiedz, jak przedstawia się, jak zapowiada się sytuacja na trybunach, Powiadomo, że mieliśmy PZP miał do sprzedaży 3000 wejściówek, a mówiło się z drugiej strony, że na trybunach ma się pojawić kilkanaście, jak nie ponad 20 tysięcy kibiców. Tak, starałem się jeszcze uzyskać tą informację od rzecznika prasowego Polskiego Związku Piłki Nożnej, Jakuba Kwiatkowskiego, ale on mówi, wiesz, naprawdę nie wiem, nie wiem, czego się spodziewać, ponieważ ta pula, do której, po którą sięgnęli także kibice polscy, ta pula z Federacji Irlandzkiej, tak naprawdę była bez ograniczeń, więc tak naprawdę może się tak to wszystko zakończyć, że będzie więcej kibiców polskich, bo tak jak rozmawiałem też z dziewczyną, która tutaj pracuje w Federacji Irlandzkiej, jest Polką i ona powiedziała, że tych nazwisk polskich jest na liście bardzo dużo, także rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, może być 20 tysięcy kibiców, a może być ich jeszcze dużo więcej. Pod stadionem już gromadzą się grupki, wszyscy robią sobie wspólne zdjęcia, wspaniała atmosfera, Irlandzcy kibice e, z polskimi przybijają sobie piątki. No naprawdę, to jest takie święto w futbolu, e, w którym każdy chciałby uczestniczyć. A cieszyć się będzie pewnie tylko jedna drużyna, chyba, że będzie satysfakcjonujący obie drużyny remis. Zobaczymy. Jak tam w Gruzji? O, właśnie, właśnie. Męczyli, męczyli Niemcy i wymęczyli. Marco Reus w 39 minucie strzelił gola dającego Niemcom prowadzenie 1-0, 3 minuty do końca pierwszej połowy. My już powoli szykujemy się do tego także, co będzie się działo w Portugalii. Portugalczycy zagrają z Serbami. Ten mecz rozpocznie się dosłownie za kilka minut. No i wygląda na to, że to będzie bardzo interesujące spotkanie. Cristiano Ronaldo i spółka do tej pory zdecydowanie nie zachwycali. Po trzech meczach zajmują drugie miejsce w tabeli, mając na koncie niezbyt imponujące zwycięstwa 1-0 z Danią i Armenią oraz kompromitującą porażkę z Albanią, co stało się ostatecznym powodem do zwolnienia Serbów lekcjonera kadry Paulu Bentu. Dziennik Diario de Noticias przypomina, że Serbia jest niewygodnym przeciwnikiem. Ostatni raz obie ekipy spotkały się 7,5 roku temu w eliminacjach do Euro 2008, a mecz zakończył się remisem 1-1, co skomplikowało faworytom drogę do awansu. W dodatku trener Luis Felipe Scolari został zawieszony za spoliczkowanie jednego z serbskich zawodników. Teraz szkoleniowiec Fernando Santusz zapowiada twardą walkę w obronie, kreatywność w ataku i świetną dyspozycję gwiazd reprezentacji Cristiano Ronaldu. Jedno jest pewne, ekipa Portugalii może liczyć na gorący doping kibiców. Do tej pory Federacja sprzedała ponad 52 tysiące biletów na spotkanie, które odbędzie się na stadionie lizbońskiej Benfiki. Z Lizbona Adriana Bąkowska, Polskie Radio. A Włosi, Włosi grali. Kibice przyglądają się w tych dniach nie tylko zmaganiem o swojej reprezentacji w eliminacjach, ale także niespodziewanym nazwijmy to zapasom selekcjonera kadry Antonio Contego ze swoim dawnym pracodawcą turińskim Juventusem. No właśnie, co tam się dzieje? Włosi z trudem zremisowali w Sofii z Bułgarami 2 do 2. Jedną bramkę gospodarze strzelili sobie sami w pierwszych minutach meczu. Drugą tuż przed gwizdkiem sędziego zdobył debiutujący w reprezentacji zawodnik, który urodził się w Brazylii i włoski paszport otrzymał niedawno, powołując się na włoskiego pradziadka. Już to wystarczyłoby, aby sobotnie spotkanie wyglądało dość nietypowo. Los na tym jednak nie poprzestał. Na zgrupowaniu przed wylotem do Bułgarii Claudio Markizio z Juventusu nabawił się kontuzji. To samo co od lat prawe kolano odmówiło mu posłuszeństwa i piłkarz zamiast do Sofii poleciał do Turynu. Wyniki badania przeprowadzonego wcześniej we Florencji były dla Juventusu jak grom z jasnego nieba. Co najmniej siedem miesięcy przerwy zawyrokowali tamtejsi lekarze. Dziesięć godzin później inni lekarze już w Turynie orzekli, że kontuzja jest banalna i zagoi się w rekordowo krótkim czasie. Sam Markizio obrócił wszystko w żart, mówiąc, aby kupiono mu natychmiast bilet na najbliższy samolot do Sofii. Kierownictwo Juventusu, słysząc o siedmiu miesiącach rekonwalescencji cennego zawodnika, skierowało do selekcjonera Antonio Conte pełne wyrzutu pytanie – Dlaczego przygotowania do międzypaństwowego meczu muszą być tak ryzykowne? Conte, przypomniał prezes świata, właściciela klubu John Elkan, jest selekcjonerem, a nie trenerem. Wtedy Antonio Conte, który ostatnie trzy sezony był trenerem Juventusu, ale rozstał się z nim nie najlepiej, obraził się już na dobre. Konflikt być może udałoby się szybko rozładować, Gdyby nie fakt, że we wtorek Azzurri rozegrają towarzyski mecz z Anglią na stadionie Juventusu w Turynie. Są obawy, że selekcjoner narodowej kadry zostanie tam przyjęty wrogo i konfrontacja z Anglikami zejdzie na drugi plan. Dla trójki z Rzymu Marek Leonard. I tak to właśnie we Włoszech ciekawe, jak to się wszystko tam rozwinie. W sprawach aktualnych? Gruzja przegrywa z Niemcami już 0-2. do 2. Doliczony czas gry, również gola kolejnego stracił Gibraltar. Śniłam się, że mam wielki biust. Poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód. Ciągnęły się od szyi po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 I thought Ciekawe, o czym zapomnieliśmy. Może o niczym, na pewno nie zapomnieliśmy o kibicach e, hokeja. GKS Tychy, GKS Jastrzębie. Dzisiaj 4 do 1 i w play-off o mistrzostwo 2 do 2 a Gracie do czterech zwycięstw. Czniło mi się, że Cię dobrze znam że jesteś bratem, a ja twoją siostrą. Żadna krzywda nie dzieje się nam, nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak nie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie bądź mnie, wolę w z tych pozostać. Ja to się stało! Zanim przeniesiemy się na boiska w Europie, łączymy się z Berlinem i nie uwierzysz, Tomek, nie. ale ten Leon siał dzisiaj spustoszenie nie tylko siał. w szeregach Asekoresowi, ale także i na dziennikarskim pulpicie, co odczuł bardzo dotkliwie Cezary Guriew, który komentuje dla nas ten mecz. Co nam się stało, Cezary? No można żadliwie powiedzieć, że Leon, który jest mistrzem, no bo jest świetnie wyszkolony technicznie, bo w ogóle MVP turnieju trafił w mojego laptopa, laptop się zamknął, sam się wyłączył, spadł na podłogę, ale przetrwał, chyba dlatego, że Leon ma tak dużo techniki, i gibkości, a nie tylko siły. Oczywiście żartuję. Leon MVP, Zenit kazań najlepszym zespołem turnieju finałowego. Świadkarze Rosowi z pokorą na to wszystko patrzą, wiedzą, że jeszcze nie są na tyle przygotowani, żeby wygrać. Mają swoje marzenia, ale nagrody indywidualne, najlepszy rozgrywający te imprezy to Fabian Drzyzga, najlepszy środkowy bloku to Piotr Nowakowski, a więc nagrody indywidualne, Smutek pewnie skrych, która musi się pozbierać czwarte miejsca. Przecież w Wielką Sobotę będą rozgrywać czwarte spotkanie z Lotosem, przegrywają w play-off 1-2. Dużo radości mieliśmy drugie i czwarte miejsce. Dwa polskie zespoły po raz pierwszy w historii. Ciągle czekamy na ten Puchar Europy od 1978 roku. Płomień Milowice jest do czego dążyć. Trzeba Niemców pochwalić. Wzięli przykład z Polski. Wspaniale zorganizowana impreza w Berlinie. Dziękuję bardzo. Z Berlina specjalnie dla nas Cezary Góriew. Nie udało się, może następnym razem, a jeżeli chodzi o te strzały Leona, nie tacy jak Leon trafiali w komputery na meczach ligowych. Ale zostawmy siatkówkę. Pozostajemy w Berlinie, tylko że teraz o piłce nożnej. Co tam słychać, jeżeli chodzi o Niemców? Pytam o to naszego korespondenta z Berlina. Dobry wieczór. Niemcy zaczęli powoli demolować Gruzinów w meczu eliminacyjnym do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Pierwsza połowa tego meczu już za nami i na razie 2 do 0 dla Niemców. Myślę, że Gruzini cieszą się, że już sędzia gwizdnął tę przerwę, bo zaczęło się dziać w ich szeregach źle, ale ogólnie prezentują się bardzo dzielnie. Też podkreślają to komentatorzy w niemieckiej telewizji, że nie boją się tego utytułowanego przeciwnika. Grają odważnie. To nie jest tylko murowanie bramki i czekanie na kontrę. Starali się grać ofensywnie, ale kilka razy przedarli się pod bramkę Nojera, ale nie zagrozili mu do tej pory. Groźni są Niemcy, którzy już na początku ostro strzelali. Kilka dobrych okazji zmarnowali. Zmarnował między innymi Özil, zmarnował Müller, zmarnował Royce, ale potem w 39 minucie Royce się poprawił, już nie zmarnował. Potem Müller w 44 też się poprawił, nie zmarnował. Także w tej chwili 2 do 0. Jeszcze powiem, że ta pierwsza połowa rozpoczęła się dla Gruzinów trochę Pechowo, bo już po niespełna dwóch minutach gry, boisko musiał opuścić doświadczony obrońca Aleksandr Amisulaszwili, który nabawił się kontuzji chyba skręcił kostkę. Być może to trochę defensywne szeregi Gruzinu posłabiło. Bardzo dziękujemy. To z Berlina Wojciech Szymański, który podsumował pierwszą połowę meczu Gruzja-Niemcy. Jeżeli chodzi o inne spotkania eliminacyjne, to tak Szkocja prowadzi z Gibraltarem już 4 do 1. Irlandia Północna 2 do 0. Wygrywa do przerwy z Finlandią. Myślę, że to jest zaskoczenie. Rumunii wygrywają 1 do 0 z wyspami owczymi, a Albania przegrywa 0 do 1 z Armenią. Tak to mniej więcej wygląda. My zastanawiamy się oczywiście, jak będzie w dzisiejszym meczu Irlandia-Polska. Bo przyznasz, że może być różnie. Wśród kibiców panują y, absolutnie rozbieżne y, opinie, bo jedni twierdzą, że przecież ta Polska gra fantastycznie. Mamy zespół, wygrywamy, w ogóle jesteśmy na fali. A drudzy mówią, no dobra, dwa razy trafiło się ślepej kurze ziarno, a zagramy tak, jak graliśmy przez ostatnie lata. W związku z tym znowu może być kiszka. Domyślam się, że skłaniasz się, jesteś bliżej tej pierwszej opinii. Ech, wiesz co, ja myślę, że dzisiaj poznamy y, tak naprawdę charakter tej drużyny, bo to będzie takie spotkanie, w której trzeba pokazać, czy ma się te kochane, czy się nie ma i czy ma się reprezentację, czy się tej reprezentacji nie ma. Ja jestem zdania, że nasi są w takiej atmosferze, taką sobie wytworzyli, że pokażą dzisiaj na boisku naprawdę tą bardzo pozytywną stronę. Ciekawe za to, co z reprezentacją Francji. No właśnie, łączymy się z Paryżem, tam jest Marek Brzeziński. Marek, jak atmosfera u Francuzów bywała nie najlepiej ostatnimi czasy, jak jest teraz? panowie, ten mecz Francja-Dania to w ogóle jest tak, że mnie bardziej interesuje to, że Wiza wygrał 3-1 ze Stomilem Olsznym w drugiej lidze. No jakoś tam nie się żartujmy. Się nie no, nie żartujmy, ale czasami sobie pożartujmy. Polska-Irlandia to jest mecz, natomiast tutaj to chodzi właściwie tylko i, i wyłącznie o to, żeby sobie podbudować trochę morale, żeby podnieść to własne ja, to zaufanie w samego siebie drużyny, która nie przegrała od zakończenia Mistrzostw Świata i dopiero poległa z Brazylią, która już jest troszeczkę takim, no, zdemolowanym dolem powiedzmy sobie, po tym, co się stało właśnie w Brazylii na jej terenie. No i okazuje się, że Brazylijczycy wygrali z Francuzami 3 do 1. Smaczkiem było to, że Dunga był trenerem Brazylii. Dunga z tej reprezentacji 98 roku, która przegrała 0-3 z Brazylią w finalny na Stade Franc Byłem tam, to był niesamowity mecz. Słuchajcie, to w ogóle się tego nie zapomina. To do końca życia będę pamiętał. No, a z kolei... Byliśmy razem, Marku, chciałem Ci przypomnieć, bo tego <śm> to... może nie pamiętasz. <śm> Też pamiętam, aczkolwiek to było Wielkie wydarzenie. Nie. E, nie, tylko po prostu mówię o swoich wrażeniach. Yes. Natomiast Deschamps był wtedy kapitanem drużyny Francji, czyli to było bardzo ciekawe, był bardzo ciekawe pojedynek. A co dzisiaj? Dzisiaj właściwie Deschamps postawił ze swoją, powiedzmy sobie tą baskijską przekorą na kompletny remanent w drużynie. Mianowicie Rufier jest w bramce, a nie Mandanda, bo Rufierowi trzeba dać jakąś szansę, trzeci raz będzie występował. Poza tym Griezmann czy Fekir. Fekir to jest bardzo ciekawa postać. To jest Algierczyk, który się wahał czy zagrać, tak jak Kościelny między reprezentacją Polski i Francji, tyle że Kościelny się nie wahał i wybrał Francję. Tak, Fekir się wahał między reprezentacją Algierii a Francji, wybrał też Francję, podobnie jak Kościelny. No i to jest niesamowita postać. Moim zdaniem jest to jeden z najbardziej zdolnych zawodników, napastników francuskich, któremu niestety nie wyszedł ten mecz z Monaco w Lidze Mistrzów, to pamiętamy. Natomiast on właściwie na dobrą sprawę nie grał od 30 czerwca 2014 roku. 2014 roku. I jakoś Deschamps nie ma do niego zaufania. A Giroud gra rewelacyjnie. I on ma być tym wysuniętym napastnikiem, bo Deschamps postawił na taki dosyć oryginalny pomysł 4-2-3-1, a zatem Schindlerlein i Kondogbia, prawdziwie francuskie nazwisko, wystąpią jako ci wysunięci obrońcy. Co się o tym mówi? Mówi się przede wszystkim to, że jeszcze nie było tak, żeby, żeby niebiescy przegrali dwa mecze pod rządną, skoro przegrali z Brazylią, to wygrają z Dunami, no wiadomo. Bardzo dziękujemy Marek Brzeziński, Francuzi, którzy przeżywają bardziej towarzyski mecz z Brazylią niż ten, który dzisiaj rozegrają z Danią, a my czekamy na swoje spotkanie na Irlandia, Polska 20.45. Już zapraszamy na relacje w trójce w serwisach. Przypominam, że za tydzień audycja, nie w niedzielę jak zwykle, ale w lany poniedziałek idealnie będą Państwo wracać z wyjazdów świątecznych i wszystkiego dowiedzą, co się działo. A za dzisiaj bardzo dziękujemy Iwanka Kunowa, Ela Różycka, Monika Słuckowska, Tomek Razdowski i Michał Kąsierowski. No i może jeszcze Sebastian Fettel się podzieliła czyli swoimi wrażeniami nie, to może już następnym razem. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem programu jest Grupa Azoty. Współorganizator Final Four Ligi mistrzów 2015. Autopromocja. To było poetyckie powitanie wiosny. Ulewny deszcz metafor.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 Radio Navigator. Zbliża się godzina 19, ale przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier. zapraszam do Radio Navigatora. Województwo Pomorskie i droga krajowa numer 20, odcinek Miastko w okolice miejscowości Przęsin. Tam doszło do dachowania samochodu osobowego, nie ma rannych, ruch odbywa się wahadłowo i to utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. Natomiast w województwie pomorskim też na dwudziestce nie ma już utrudnień na odcinku Kościerzyna Gdynia pomiędzy miejscowościami Rybaki i Kaliska Kościerskie. Tam neutralizowano plamy oleju. Wszystko już posprzątane i jedziemy bez żadnych kłopotów. Województwo warmińsko-mazurskie i nie ma już też utrudnień na siódemce na odcinku Elbląg Nowy Dwór Gdański w miejscowości Adamowo. 22 i 5 3, 2, to nasz numer do Radio Nawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Radio Nawigator Trójki.